Ja rano dzisiaj czytałem takie słowa. Ja nie tylko czytałem, nie modliłem się temu i przychodziło mi na myśli. A, no tak powiem, szczerze ja nie wiem, dlaczego potrzebało takie, nie inne słowo mi dał dzisiaj Bóg. Bo... Hmm. Ja bardzo nastawiony na wszystkie sprawy, na serię. Jak po polsku mówię? Serię, na serię, w takim slęgu młodzieżowy, tak? na serio, poważnie, jak bardzo poważnie nastawiony na wszystkie sprawy. Ale to słowo, które udało no jeszcze bardziej na serio, no, jeszcze bardziej poważne, jeszcze bardziej takie e, twarde. I dlatego tam dwa słowa w tym, no, jakby ja w nami. nie myślałem, co dać Kościołowi tutaj, w naszym, jakie słowo być. Tam było słowo radość, powiedzmy nam radość. Radość. radość. I drugie słowo było pokuta. A znacie takie słowo pokuta? Dlaczego powiemy pokuta. pokuta? A takie dwa słowa. E, mają różne pola, mogę no, powiedzieć, radość, pokuta. Ja mówię, to które mam, może wysłodzić i o, daj, o którym dajesz objawienie? O pokucie, to to poważne słowo. Kiedy mówię pokuta, kiedy wy wypowiadali te dwa słowa, jaką mam minę, ja Chciałbym poprosić was, no, żeby wy popatrzyli jeden na drugiego. Ale zapomniałam. <śmiech> Czyli kiedy wymarzysz słowo radość, radość, to z czym cię się kojarzy? Z pokutą? <śmiech> Zwyczajnie. I nawet mina na twarzy często no kto pokazuje. Niektórzy ludzie niczego nie pokazują. Dla nich jest ludzi mało czuły, nie, nie czuły, a w się sensie mało pokazuje emocji, tak? Może być tak, co radość, co pokuta co i inne, inne słowa obojętnie. No. To nie chodzi, że człowiek tam ma coś nie tak. Po prostu tak wyraża swoje emocje po cichu. <grych> Ale zazwyczaj, kiedy mówię radość, radość to skojarzenie jest jakieś. U każdego człowieka jest skojarzenie z każdym słowem, prawda, z każdym pojęciem. Kiedy mówisz radość, to przychodzi pewne Skojarzenie zazwyczaj częsta reakcja jest, że po polsku, jak to będzie słowo smarł, bo Uśmiech. Uśmiech. Uśmiech. takie. No, że troszeczkę nie pojawia się. Radość. A pokuta od razu. pokuta. Prawda tak wiem? Poważne, pokutar, poważnie. A ja mówię. I Bóg powiedział, mów o obu słowach, obu słowach. Ja mówię, ale jak to można no, Niech ludzie ratują się, albo pokutują poważnie. Ja na pewno dzisiaj nie będę tak dużo mówił o sensie pokuty, szczególnie składa, jest swoje stopnie pokuty u ludzi, na przykład, kiedy przychodzisz do Boga, też pokutujesz, prawda? Każdy przychodzący do Boga ma pokutować, czyli to jest biblijne, to jest tak jak Jan Ściecie powiedział, że pokutujcie i nawróćcie się i zróbcie godny owoc pokuty w sobie, czyli uczyńcie godny owoc. Godny owoc to jest teraz to, co nazywamy pokutą po, po tym, jak my pokutowali pierwszy raz, przyszli do Boga i oddali swoje życie Jezusowi. Przy tym tak, żeby my modliliśmy się większość ludzi, bo inaczej być nie może, przychodzi przez modlitwy pokuty i modlitwy nawrócenia takie, że wyznajesz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem całego swojego życia. Amen. Tak powiada Pismo, swoimi ustami uznajesz. Ale to tylko akcja, do, przez którą Ty przystępujesz do wszystkich błogosławieństw Bożych i nawet do działania Jezusa. Dzisiaj będzie wieczerza. Właśnie przez krew Jezusa zbawiony cały ten świat. I kiedy byłeś niewierzący, też byłeś przez krew Jezusa zbawiony. Ale osobiście to przyszło w Twoje życie. W momencie, kiedy oddałeś życie dobrowolnie Jezusowi. Amen. Kiedy powiedziałeś Jezus, wejdź w moje serce i prowadź mnie. Bądź moim Panem i Zbawicielem na wieki. Bo cały świat zbawiony jest przez krew Jezusa. Nawet wszyscy ludzie, którzy dzisiaj grzeszą, w problemach siedzą, i tak za nich Bóg oddał swoje życie. Amen? Amen. Ale stanie się w nich to faktem i diabeł ten fakt od razu e, uznaje i odpuszcza, wypuszcza ludzi ze swoich powrotu. Świat, Biblia mówi, tkwi w zwoju. I... No, na świecie, na tym świecie jest swoje pociecha, jest swoje radości. Um, ale dzisiaj to, co będę mówił, jest inny rodzaj radości Bożej. Radość Panu jest czymś innym. W Starym Testamencie wiele razy to użyte, ja więcej miejsc pismo wezmę z Nowego Testamentu. Już po w Starym Jezusie. Ale Stary Testament Bóg prowadząc lud wybranych Izraelczyków. On uczył ich radować się i wkładał ich w ich sercu. W jednym z miejsc pisma, czyli w psalmach, tam wiele ludzi znajdziecie o radości pana. Wiele rzeczy o pocieszeniu i radości pana, znajdziecie. Słowo pocieszyciel w Nowym Testamencie, w którym opisane jest przyjście ich dusie, który jest z nami. Pocieszyciel związany ze sobą radość, to jest radość. Radość. Panu, napisano w księdze Józefu w starym Testamencie, radość Panu jest moją ostoją. Ostoja w innym tłumaczeniu oznacza, jest moją mocą. Czyli ja mocny, kiedy ja mam duch radości, to nie prosto jakaś chwilowa radość. Jak raz Biblia mówi, że chwilowy jest ucisk, a radość ma być twoim owocą bo to należy Bogu. Amen? Diabeł próbuje Kościół zmusić od Ja to znam. On próbuje, żeby Kościół chodził zawsze w, w tym, w uciskach, w presjach, co blisko jest do depresji i do innych rzeczy. Zamiast tego, żeby Jezus powiedział, jak dał ci się. I pokażę ci, jak ona przychodzi. Ona to jest i dzisiaj ją doświadczysz. I radość to nie jest oglądanie prosto jakiegoś tam śmiesznego programu. No, tam, telewizji, kto ogląda, ja jej nie mam, ale pamiętam kiedy jeszcze, i tam jest różne programy, oglądasz tak. I tam, oh, no, kabaret, w po Polsce jest kabaret? Jest. Da, jest. I tam zazwyczaj ludzie włączają mnie, ha, Prawda, ja ostatnio jakoś oglądałem z 5 lat temu i nie znalazłem nic śmiesznego i wyłącznie. Ja że tam dużo dwóch mówiłem, nie, nie będę. Chociaż jeśli ja wam nie, nie ma takiego, co Bóg zabranie czy nie, w sensie ja mam wadze, Jeśli wy używacie macie, to widzicie, że to jest przystojne, proszę oglądać. A jeśli nie przystojnie, to wyłączajcie. Nie słuchajcie nieprzystojnych rzeczy. Amen. Nie zacznicajcie swoją duszy i swojej myśli. Ale to nie ta radość, to, to tylko znaczy poprawienie nastroju. Powiedzmy, poprawienie nastroju. Tam możesz poprawić No Na przykład możesz troszeczkę poprawić swój nastrój, zgadzam się. Rozmieszał Cię ktoś tam, poprawiłeś nastrój, to fajnie, to nieźle. Radość Pana w ogóle jest święcimna. To jest wyrażenie Ducha Świętego. To jest pomazanie, które jest w Duchu Świętym. To jest olej. Ona jest mocą. Wiecie, radość nie jest czymś, że możesz ją mieć nie mieć, albo nie mieć. On mówi, musisz ją mieć. Inaczej trudno, niemożliwe iść bez niej w tym życiu. Amen. Amen. To, to przyszło z Duchem Świętym, ale dane nam przez śmierć zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen. O. Kiedy mowa idzie, kiedy Jezus mówi, ja muszę pójść, muszę ja iść w Niebo, czyli muszę być wzięty Duchem. Ale poproszę i my postanowili, żeby Duch Święty, Duch Święty przyszedł na ziemię i zamieszkał wśród nas. Biblia mówi o Nim, On jest naszym Pocieszycielem. On jest Duch Prawdy i On jest naszym Pocieszycielem. Pocieszyciel to nie ten, który przychodzi tylko mówi Uspokój się. Uspokój Znaczy dla niektórych On tylko tak odłożył się i tyle. Ale on nie mówił słowa, on mówi ja duch radości. Ja duch radości dla Twojego życia. Amen? Wy, kiedy doświadczycie to ten olej radości, moje słowo kazanie dzisiaj nazywa się olej radości. Olej radości. Powiedz olej radość. On jest w Biblii On jest ze Słowa Bożego, ale on jest żywy. Jego możesz doświadczyć w obecności Bożej. I jeszcze więcej napełnia im. On także jest owocem ducha. Radość jest owocem ducha. Galacjan 25, 22. Radość jest owocem ducha. Owoc. I wyznacza, że on jest taki podobny sam jak miłość. Aż samym owocem zaś ducha jest miłość. A następnie, numer dwa, radość. Nas, następnie tam połowa. Amen. Mam no dalej cierpliwość, czy wierność. Ale miłość on mówi, następnie numer dwa, radość. Drugim po kolejności idzie radość. Tak wiele wierzących, kościołów i nas półbraci, jest e, w duchu żałoby w większym stopniu. No, bywa w życiu żałoba. bywa. Nie, nie ominimy różnych e, znaczy, takich trudnych chwil i uczestnik, czy nawet opresji tam, opresji tam. Nie ominiemy tego. Ale wyjdziesz z każdej tej sprawy, z każdej. I szybko wyjdziesz, jeśli będziesz przebywać w Duchu Świętym. On jest Duch Radości. Amen? On przyjdzie Ci w każdej chwili, w dniu i w nocy. On pocieszy Cię. I wiecie, w nabożeństwach Kościoła On jest w bo On przedstawia nam Jezusa Chrystusa. Jezus jest głową Kościoła. Znaczy, kto tu rządzi? Duch śmiech, Jezus. Ale... Ja po prostu wprowadzę kilka rzeczy, pokażę. Może być dam jeden klucz. Nie planowałem nauczyć, ale klucz potrzebny. Znaczy, klucz do drzwi potrzebny, że korzysz i możesz brać. Pokażę jeden mały klucz, ważny, on maleńki, ale ważniejszy, ważny klucz. I prosto czego trzeba trzymać się, żeby radość ci ta przebywała w twoim życiu. A Biblia mówi o oleju radości, o oleju radości. I ja właśnie przeczytam teraz z pisma Izajasza, 61 rozdział, w pierwszej tam do trzeciego. Duj mocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaszczył mnie, abym zwiastował u Bogiem dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a szlepym przejrzeniem, abym ogłosił rok łaski pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, Abym dał płaczącym nad zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana do jego wsławienia. Kiedy Kościół przyjmuje to w Duchu Świętym, kiedy On napełnia się Duchem Świętym, wiecie, ja jestem przekonany, ludzi, Kościoła, które pozwalają prowadzić siebie Duchem Świętym, tam nie zabraknie radości. Powiedz nie zabraknie radości. Czyli nie takiej prosto radości e, e, podporawy nastroju, a radości, która Cię będzie towarzyszyć i w spotkaniach i w życiu, i Ty pójdziesz i ona znów ci będzie napełniać. Nawet wśród trudności. My nie zobaczymy w Biblii, gdzie ona ołacuje, nawet wśród trudności. To nie prosto e, powiedzieć, komuś przychodzisz do domu i człowiek rozpaczy, u niego trudna sytuacja, to mówię, no co ty tam, raduj się. No kto będzie radować się prosto tak, jeśli ja on bez Ducha Świętego to jest niemożliwe. Ale Duch Święty jest przyczyną i możliwością rozwiązania wszystkich trudnych sytuacji. Amen? Niech do Ciebie radość dociera wcześniej, a dzisiaj moje modlitwa, żeby radość napełniała Cię wcześniej, niż przychodzi już rozwiązanie. Kiedy przychodzi rozwiązanie, nie trudno się radować. Wtedy już mówię: o, jest wszystko. Byłem chory, a teraz zdrowy. Radość Cię wtedy nie zabraknie. A Jezus chce, żeby Ty napełniał się radością nieco wcześniej, bo Duch, Duch Boży z Tobą jest zawsze. Amen? Dlatego jesteś w spotkaniu, przywodzisz Kościół. Słowo Boże, choć pełne i soli, ono ma być na… z solą, tak? So, sol z Ale pamiętaj, ono także i Słowo radości od Boga. I, I tu On mówi, e, kiedy On mówi o namaszczeniu, które wylewa na Kościół, właśnie tu jest obraz o tym pomazaniu, o tym namaszczeniu w Jezusie Chrystusie, które wylewa się. To tak? ja opowiadam, ktoś powie, a po czemu nie wszyscy to mieją tak dużo? Bo ty, na ile podstawisz tego naczynia, na tyle oni i na pewno. No, jeśli podstawisz, e, jak to jest kiedyś szyją, to wódzmy, szy e na parstek. A, na parstek, dzięki, no, nie, <śla> chyba więcej żyjecie gdzieś w ale taki jest na parstek, tak? Niektórzy mówią, Boże, wylejesz po brzegi, aż po brzegi, i sami jak Jakby mówię, weź chociażby klubek, ty że nie pijesz z napadłości. Ty pijesz chociażby zgubkę, weź klub podstawny, to chodzi o twoją duszę i serce. Amen? Na ile ty przedstawiasz sobie Boga na tyle, oni na napełniasz. Diabł chce zastraszyć Kościół, nie to, tu, tak nie wolno, to nie wolno, to nie wolno, to... I e, wszystkie te rzeczy ludzie związują z pokutą. Ja pokażę pokutę, jak ważnym jest kluczem o tym, w czym my rozmawiamy. I co naprawdę jest pokutą? Wiele ludzi pokutują i nie zdają sobie żadnej sprawy. La, la, la, la. Inni ludzie nie pokutują, bo mówię, czemu nie możesz pokutować? Nie, muszę przemyśleć to poważnie. Ja mówię, ile czasu już przemyślasz? no, gdzieś około dwóch lat. Ja mówię, to ty w dwóch, dwa lata w grzechu siedzisz? No tak. A dlaczego? Bo muszę przemyśleć wszystko, żeby się, się pokut, no, pokuta, żeby była dokładna i właściwa. A ja mówię, jak tak? Pokutuj bardzo szybko, bo ty znieliczasz ofiary Jezusa Chrystusa. Nie ty zdobywasz sobie przebaczenie. Amen? Ale On dał ci za darmo. Ty musisz szybko go wziąć, wziąć przybaczenie każdy dzień, powiedz, każdy dzień. Nie pozwalaj żeby szukać kogoś z was, żeby wychodzili bez pokuty. Amen? Pokuta musi tobie towarzyszyć każdy dzień. Jeśli trzeba siedem razy dziennie pokutować, pokutuj. Ale niech to nie zostanie tym posławami. Ja nieco później pokażę jedną, jeden klucz. Jak dokładnie to wchodzi w życie. Jak ona przymienia nas. To nie jest parę słów, które czasami powiedzieli i nic się nie stało. No, Ale my o radość rozmawiamy, a kluczem do tego jest to. I w sumie radość przeznaczona dla każdego wierzącego. To nie jest dodatek do... Jeśli odrzucasz radość, to musi... To jest owoc Ducha i także to przychodzi z Duchem Świętym. On pocieszycie. On pocieszycie. Nie możesz mieć tylko pocieszyciel, no, który... W oryginalnym słowie pocieszycie oznacza duch radości. Powiedzmy jeszcze raz, duch radości. Czyli z Nim wstępuje ta radość i nasze naczynia ma być otwarte. I tutaj on mówi w słowie, kiedy pomazanie stympuje na Kościół, ono każdym razem jest wspólne pomazanie na Kościół. Amen? Dlatego, kiedy przychodzisz do domu Boży, kiedy to, tego doświadczysz i jeszcze będziesz dzielił się z innymi ludźmi w modlitwie, to kościół będzie napełniony po brzegi. Nie po te brzegi, tu 100 osób można umieścić. Ale także tu nie wystarczy nam na tej ulicy miejsca. No, wiecie, jak napełnia Bóg swoje kościoły? No. I, I przy tym... Ja mówię, ludzie, kiedy znają, że jest tam to, o czym tu napisano, ludzie chcą iść za Jezusem. Oni chcą iść za takim Panem. Amen? Kiedy jest pomazanie, kiedy jest napisano, e, On dał tym ludziom, którzy byli, e, On jeńców wypuszcza na wolność. jeńców to ludzie, wszyscy byli w pewnym rodzaju niewoli w swoim życiu. Może ty nie miałeś nałogu, nigdy nie bluźniłeś, byłeś dobrym człowiekiem, ale tak człowiek rodzi się w grzechu. I e, natur, w naturze jest, znaczy rozumiecie, dopóki Ty nie oddałeś swoje życie Jezusowi. I, I także On mówi, ja wypuszczam na wolność, dajesz lepiej przejrzenie. Mnie bardzo podoba się i nie tylko podoba się to, ale u e, mnie czasami z, z, z o samego przychodzi wzruszenia, kiedy ludzi fizycznie.. E, zaczynają słyszeć, kiedy nie słyszał człowiek z dzieciństwa, albo e, tam coś stało się, ja ludzi, których po wypadku byli u nich ze wzrokiem oślepni, oślep, no, jak to, ślepy zostali. I później Bóg uzdrawia, Jezus uzdrawia, i człowiek widzi, I jaka radość przychodzi, człowiek radość się, kiedy nowy daje e, oko. Wiecie, ja widział, jak człowieku daje się nowe oko. Radość niesamowita. Hallelujah, Ale wiele my wierzących, my, my możemy też zostawać tak i w ślepocie, tylko duchowy, rozumiecie? Nie warto chodzić w duchowych ślepoci. Bóg chce się wypuścić we wszystkich sferach ży życia. Amen. Żebyś był wolny. Kiedy przychodzi pomazanie, ono rujnuje wszelkie jarzma. Ale ono nie zostawia Cię wolnym i pustym. Ono zostawia Cię wolnym i pełnym radości Bożej, miłości Bożej bo nie zostawia ci pustym. Amen? Amen? Bo pomazanie nie przychodzi tak, żeby Cię tylko uwolnić, uwolnić od wszystkiego, a dalej już tam sam zastanawia się. Ja mówię, jeśli Kościół nie nauczy się e, napełniać się Bożymi rzeczami, Bożymi, powiedz Bożym, Bożym, to w sumie będzie łapać znów niewolność. Biblia mówi, że duch zły i nieczysty, kiedy e, wychodzisz z człowieka, kiedy go wygnali, albo modlili się mówi, wyjdź i mówi, wyjść i zostaw życie człowieka. I on opuszcza, a później wędruje po miejscach, bez, po pustyniach chodzi, a nie podoba się mu takie miejsca. I on szuka, gdzie, o, mówi, jest dobre. I wraca. I do, wraca znowu do takiego kościoła, ja nazywam, on aresztuje znowu. I znów stary stan staje, no, taki podobny jak było. No, nie wiem, ktoś ma. A Bóg mówi, ja ci olej radości, powiedz olej radości. I dzisiaj ja chciałbym żeby my byli uwolnieni w całości, jako w społeczność, Bo mogły być różne okoliczności, różne sytuacje, które próbowali zablokować to, zablokować. Niech dzisiaj runie każda tama, każda dama, która zatrzymywała olej radości. Wiecie, ten, kiedy ten olej zaczyna płynąć, nawet ja znam kiedy on jest. Ja w ogóle nie martwię się o uzdrowienie kogoś, czy nawet swojego życia. Ja prosto dziękuję Boże, dziękuję, że już Ty uzdrowiłeś i tak się staje. Amen. Tam, gdzie jest olej radości, tam jest też sam Bóg, tam Jezus jest. Tam Duch Święty, w całości, On po, pocieszycie, On pocieszycie i On wylewa. Olej to jest taki, w e, Biblii to, wiesz, to jest jako obraz Ducha Świętego ale olej także związany z różnymi maściami, maścią, jako lekarstwo. Jako lekarstwo. Ja zauważyłem, że Kościół, Kościół proponuje całkiem inne, niż daje Duchu się. I dlatego wielu ludzi zostają suchym w swoim życiu, chcą zmian, ale nie poddają się prowadzeniu ducha Świętego. Kościół mało poddaje się. No Zaledwie zaczyna iść, zaczyna pomazanie działać i występuje ten duch, który aresztuje wszystko. I ludzie mówią, no jakoś Bóg mnie tam pomoże, może być. A tak naprawdę pamiętajcie, że Bóg dał nam olej radości zamiast szaty żalotnej. Pieśń chwały, czyli Pan powiedział ja postawił Cię chwalę zamiast ducha zwątpienia. Ja powiem, ludzi, którzy nie pozwalają duchowi świętemu działać w nich, działać w kościele, to w sumie oni pełnią Tak Taki kościół, czy społeczności, czy ludzi, oni napełnieni wątpliwościami, zwątpieniem. Aleluja. Duchu Święty, ja proszę Cię w imieniu Jezusa. Przepraszam, że my rozpraszali Twoją Bożą obecność. Pomóż nam, Boże, skupić się na Twoim słowie. Niech atmosfera Boża, Twojego ducha będzie. Przybywaj w imieniu Jezusa. Amen. Aleluja. W Hybraczykach 1.9 napisano umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił na Cię, o Boże, Bóg bo Twój olejem, olejkiem wesela. Jak żadnego stowarzyszy Twoje. Wesele to... Wesele, tak? Co to oznacza? Zabawa na sztuki. Ja słyszałem, jak ktoś mówi o, oni tam w kościele, niech tam... Nie daj Boże, żeby tak było. A Bóg mówi, że jeśli Ty tego nie będziesz mieć, to Ty odcinasz od działania Ducha Świętego. Rozumiesz? No, no wesele po ludzku tak, to jest wesele. Ale Ty świętujesz. Po pierwsze, Biblia nazywa, że Jezus jest oblubieńcem, a Kościół prawdziwy jest oblubiennictwem. I w końcu się połączy. Amen? Kiedy On przyjedzie, z kim On się połączy? Z tym światem? Nie on połączy ze swoim kościołem. Miliard ludzi, miliardy ludzi będą, z którymi połączy się i ja wierzę w to. Amen? Miliardy i miliardy ludzi, które wyjdą. Tak. Naprawdę. Ale on już dał kościołowi tym przybywać w trakcie tego. Amen? Bo Biblia mówi, że oblibienica przygotowuje się do wesela. Amen? Przygotowuje się. Czasami idzie przez, mówię, wypróbowanie. Nikt nie ominie ucisków, ale uciski stają niczym w porównaniu z tym, co daje Duch Święty w tym wszystkim. Amen. Wy widzicie, że na tyle On napełnia swój dom. I nawet dzisiaj będziesz napełniony. Ty dlatego dużego wysiłku nie potrzebny. Szczerze, w ogóle wysiłku żadnego nie potrzebne. Potrzebna Twoja dusza i serce Amen. Tu no, rzeczywiście najlepiej przedstawia Ci ciało, jeśli Ty mówisz, ja nigdzie nie chodzę, niczego nie robię, Duch Święty, niech mnie napełni. Nie, nie, nie znam, czy będzie na koniec, bo jest różny rodzaj. Społeczności ma napełnić. Ja wierzę, że dzisiaj Cię napełni. Amen. Że Duch Święty napełni Twoje życie dzisiaj. Halleluja. Rzeczywiście, doświadczajcie do Ducha Świętego domu, tak samo. Napełniajcie się w domu, w modlitwach, nawet w krótkich modlitwach, niech On Cię napełnia. Amen. Nawet, ktoś powie, 5 minut to też modlitwa. Też modlitwa, Modlitwa nie od ilości czasu zależy, a od stanu serca. Amen. Od stanu serca. I niech nawet w 2 minuty Cię też napełnia, ale dawaj i pozwalaj Mu więcej by przebywać z Tobą. Jeśli poprosi Cię przebywać godzinę, przebywaj z Nim jedną godzinę. Amen. Rozmawiaj, rozmyślaj, przybywaj czy w Słowie i On chce napełniać Cię prawdziwą radością. Jego radość jest, ona w tym świecie nie ma, ten świat daje zamienniki wszystkiego. Jest zamiennik miłości. Kiedy ludzie, ym, jak to powiedzmy, współżyją, jak się nazywa? Cudowóżą, czy jak jest? Współżyją. Ja nie wiem po polsku, żeby nie pomylić. Nazywają to miłością. Wy znacie, że w naszym XX no, wieku kiedyś zaczęli pisać, co to jest miłość? To nie, to jest współżycie. <grych> Ale nazy, na, nazywają takie rzeczy miłością, przepysznie. I, I dlatego e, także, także, kochanie, w tym świat jest pełen zamienników. To, co Bóg, Bóg mówi, wiara Boża, Świat wymyślał różnych wierzeń. Dużo różnych wierzeń. Oni wokół Boga, wokół różnych tam wyznań, ale wiara Boża jest jedna i ją trzeba mieć. A my? Nie ma ich sto pięć albo dwie. Jest jedna wiara Boża. A ludzie wymyślają wiele wierzeń. Wierzy tak, nie wierzy owak, wierzy w to, nie wierzy tamto. Ale wiara w Boże, ona dana Bogiem. Amen? Jeśli ją przyjmujesz, to zbawiony będziesz. Jeśli przyjmujesz Jezusa Chrystusa. Amen? i także, Panie, także, że jest radość, radość, ten olej, radość to inny element. Słowo olej pokazuje, w Starym Testamencie to było używane do lekarstwa, lekarstwa? No, leki, maści. Na mościale i przystąpił było uzdrowieni. Ja dzisiaj szedłem i apteka była, a tam reklama, takie różne lekarstwa, wziąła takie, oleje takie, ofertę mocna. Zioła, nawet apteka oferuje wiele czego. Olej na zimno, olej na gorąco. Olej taki, zioła, zioła takie i jakie. Tyle lekarstw, miody różne tam. Ja poczytałem, ja stał tam, czekałem dramat. I mówię, wow! Tyle ofert daje artyka, a Kościół, ludzie przychodzą i mówią, Boże, pomóż mi, uzdrawij moje życie, uzdrawij moje dusze. Kościół mówi, no, zaraz poszukamy jakiegoś proszku, klej. Wiesz co najnowsze? <śmiech> <proszę. śmiech> no zaraz poszukamy jakiegoś, może damy trochę cię. I ludzie, no nie wiem. I, i, i ty mówisz, pokutuj proszę. Dodał to, i człowiek mówi, no chyba taki jest Bóg. Tak u niego jest. Ale olej radości, on także je uzdrawia. Rozumiecie? To ten sam Duch, który w Jezusie Chrystusie. Amen? Boży, Święty Duch, ten sam Duch. Atmosfera nadości pozwala Bogu też poruszać się. Więcej poruszać się. Ja mówię, kiedy pozwalasz Duchu świętemu, zwątpienia znikają. Kiedy człowiek stara się być bardzo poważny, Bądźcie inteligentni, poważni. Kto powołany być do bardzo jeszcze jakichś takich poważnych spraw, bądźcie zawsze e, dokładni, poważni. Amen. Ale przy tym miejcie prawdziwy olej. Napełniajcie się olejem Ducha Świętego. Nie rozdawajmy niewłaściwych nie rzeczy na tym świat. Ten świat oczekuje prawdziwego objawienia z Synu Bożego. a Ani tego, że mówię kolejne, kolejne przepisy przymyślić dla kogoś tam, czy coś. Biblia mówi, że jeśli masz miłość w sobie, to ją nieś. Amen? To ją przynoś do ludzi. Przychodź z tym do ludzi. I wtedy możesz w tej miłości mówić, rzeczywiście, że podstawą wszystkiego, że Jezus Chrystus, mój Pan, którego poznałem, umarł i zmartwychwstał za wszystkich i także za Ciebie. Ty możesz go przyjąć. Amen? Każdy mu może powiedzieć, ty możesz go przyjąć. I wtedy w tej miłości człowiek przyjmuje. I on zna, że z tym, co przyjmuje, nie prosto przyjmuje jakiś fakt historyczny, który stał się 2000 lat temu, a że mu dany teraz uzdrowienie, uwolnienie i olej radości. Teraz, w tej chwili staje się tak. Amen? Dzisiaj, jeśli te strony, które dotknięty czymś, co smuci, co boli, przyjmij tam olej radości przyjmij wolę radości w tej strony, a dalej uwidzisz rozwiązanie. Amen? Amen? Najpierw on mówi, zaczynajcie przyjmować mnie, a, a później to, co ze mną idzie, no z nim idzie. Amen? Kiedy przyjmujesz go, to radość przyjdzie wcześniej, niż przyjdzie uzdrowienie. Uzdrowienie przyjdzie sekunda po. <grytanie> Jedna sekunda po. Sekunda to nie trudno poczekać. <grytanie> Ale ludzie mówią, nie spirwa, a. to тогда я еще буду рад. То есть такая, ну, неледзая помылка. И Дух есть в каждой твоей справе. Един человек мне запыта, пастор, мои моей трудности. Он мне там на консультации говорил то и то, я ему, ну так. Трудная ситуация. Правда, она мне выдала, что у меня такая ситуация codдень, а он сказал, что это у него наиболее трудная ситуация на свете. А я в себе помышлял, мне право codдень. Ona mówi, moja sytuacja jest wyjątkowa, ale ja prawda? Ja, co tam jest? Ja, I mówię. Ona mówi, Ni uko, nikt takiego nie przychodzi jak ja, ja mówię, prawda? Tylko ja codziennie to przychodzi. Nie sobie nie mówię. Ale łatwiej to pokonujesz, spokojnie to pokonujesz. No, i ja odpowiedział, powiedział, prosto napełniaj się radością. Ty raz napełniaj się. Napełnia się. I tam ludzie to pomogło, człowiek już nie ma tego, no, tego problemu. Znaczy, posłuchajcie. Polek radości i za, także e, Filip 1.4.4 napisano Radujcie się w Panu, to jest Nowy Testament, ja wezmę tylko z Nowego Testamentu, tylko nie jest pisma. Radujcie się napisano, w Panu zawsze, powtarzam. To nie ja powtarzam, a tak napisano w Biblii. Radujcie się w Panu zawsze, a widzicie to słowo zawsze. Po polsku jak to, beta, jak w polsku bardzo słowo zawsze. To oznacza zawsze. To nie jest tak, że... E, Wyobraźcie, jak to czyta, mówią, Boże, no jak zawsze? Czasami ty czy dziwne słowa, na moją zawsze się mordczy. <grych> Poznałem jednych ludzi, później zrozumiałem, jednym, że nie żyją. Jedna para młoda, oni zawsze mówili o sobie, no jesteśmy młodą parą. I ona to mówiła w 92, a ona dwa lata jej młodszy. I oni mówią, my jesteśmy młodymi pan Ja mówię, no, jeśli wy jesteście młodymi to wow. A mnie było wtedy, no, tam, nieco ponad 30 lat. I ja myślałem, że ja już taki dorosły. To było dużo lat temu. Więcej niż znacznie się, właśnie znaczy więcej. I w sumie, a, wiecie, a, naprawdę, naprawdę, a, on mówi, raduj się w parę, radujcie się w parę, zawsze i powtarzam. on mówi, radujcie się. Czyli on podkreśla słowo powtarzam to, kiedy Jezus mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie raz. Czyli w Hebrajskim oznaczało, że on znaczenie tej, tej treści podkreśla? mówi, uważnie na to, zwróćcie uwagę poważną. I tu on o radości mówi, zawsze się radujcie i powtórzę jeszcze raz, zawsze się radujcie, co to oznacza? Jeśli ty będziesz szukać radości od tego świata, rzeczywiście, on ja tę ofertę przedstawi. O tym, że świat jest zły, jest swoje zamienniki. Jeśli ludzie szukają tylko uczuciowych uczuć, znaczy, jeśli ludzie uczuć tylko, chce być tam, to świat dał uczucia, zamienniki, alkohol dał, znaczy, alkohol jest to dał narkotyki, dał różne tam niewłaściwe rzeczy, które rujnują tak naprawdę życie ludzkie. W szkole wczoraj, człowieka w szkole, rozmawiali o papierosach. No, niektórzy myślenia o papierosach, no, ludzie po czemu palą? Bo to może e, tam, e, no, po pierwsze, to na staje się już przyzwyczajenie takie, e, ale zaspokojenie nerwów, ja pytałem, czemu oparzysz? Zaspokajam nerwów, nerwów. E, Najlepsze zaspokojenie nerwów to jest Jezu. No, a to tylko rynuje ciało. Ty tak, to w myśleniu to zostało, że ty zaspokajasz nerwy, Żadnych nerwów nie zaspokajasz, nie sporojmujesz ciała. Świat jest pełen zamienników, rozumiesz, zamiennikiem dał. A oryginal jest tylko w Bożym, Świętym Duchu. Amen? Amen? Jest w Bożym Duchu całość Jezusa Chrystusa, który stał człowiekiem i umarł za nas wszystkich. Amen? Abyśmy żyli. Dlaczego umarł? Niektórzy głoszą w Ewangelii, wiesz, że Jezus umarł za nas. No, może. No to, więc myślę o tym, że On umarł i koniec. O tak. I poszedłem. To nie cała Ewangelia. Cała Ewangelia, że Jezus umarł i zmartwychwstał, i z tym zmartwychwstaniach przyniósł Ci pełne życie. On dlaczegoś umarł. Nie, nie prosto dla historycznych faktów. On dlaczegoś zmarł i dlaczegoś zmartwychwstał. Amen? I kiedy ludzie poznają to dlaczego, to przychodzi ratunek na życie. Amen? Przychodzi ta pełnia. On nie zmarł dla tych historycznych faktów, dla jakichś opowieści. Jeśli ja zauważyłem, że ludzie, którzy nie mają tego napełnienia duchem, im trudno w końcu głosić prawdziwą Ewangelię. Oni wymyślają różne teologie. My zaczynamy na ulicy wychodzić z teologią. A nie po co wychodzić z czystą Ewangelię. Głoś słowa, głoś objawienia, ale bądź napełniony duchem. Amen? Lud, ten, który teraz, ten świat, który tkwi w złym, on potrzebuje nie prosto słów od biblijnych słów, on potrzebuje słowa, ale w mocy, mówi Pana Aposto. Słowo w mocy. I kiedy to, to jaka moc? To nie ludzka moc, to nie nasza moc. Nawet dzieci mogą mówić słowo w mocy. Dzieci mogą spokojnie modlić, i moc Boża będzie dział działała. Amen? Tak powiada Pismo. Potem to należy nam. To, co głoszę teraz, ja coś e, biorę, no, czyli usuwam szatan z życia ludzi, próbuję, żeby wziąć to, co należy nam. Jest wielu ludzi, oni nie rozumieją, że diabeł oszukał i pozbawił ich diagodów. Jak kiedyś mówiłem, no, nie... weźcie tylko to właściwe, to co powiem, bo w internecie czasami przy... przy przy inaczej. No, o, pastor on powiedział to, wyrywając znaczy, z mątekstu. Odpowiedział. no, ale, no, i dlatego nie powiem. <laughs> <laughs> ja powiem prosto ze słowów. Napisano, Pierwsza pisała 5, 16, 5.16. Znów takie, zawsze się radujcie. Powtarzam to, co było w, Filipie, w liście do Filipian 4.4. A ja Jana 15.11 Ewangelii napisano, tam Jezus zapowiada radość nam. Tam wiele, wiele razy można powiedzieć, jak Jezus w Ewangelii Jana też daje jakąś zapowiedź. On, on zostawia nam radość. On zostawia. On idzie On mówi, ja będę wzięty. On rozmawia z Ojcem. Jeśli wy zobaczycie modlitwę Jezusa, on mówi, ojcze, ojcze, ja już nie długo, ja idę do Ciebie. I proszę Cię, aby radość, która jest we mnie z Tobą, e, u nich także było. On modlił się o wszystkich nas, wraz z Apostolami. o każdego. Mówi, niech u nich będzie ta sama radość. I napisało, napisano także 5.11 Jana, to Wam powiedziałam, aby radość moja była u Was, i aby radość Wasza była zupełna. Aby radość była zupełna całosna. Rzymian 14, 17 i 19. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój w ogóle, lecz sprawiedliwość i pokój, radość w Duchu I radość w Duchu Świętym. Czym jest Boże Królestwo? Radość w Duchu Świętym. Dajemy razem, powiemy, radość w Duchu Świętym. Diabeł on chytry, on zły i przychodzi, i próbuje narzucić jakąś e, minę, no Nie minę, minę, możesz mieć różne. Ja maskę, maskę, nie minę, maskę. Próbuję i tak tylko. I nie wolno czymś w ja I i tak poświęca. I tak, tak. Bo ty, ty jesteś, dotyka mnie. Ja bywałem w kościołach. W dobrych kościółach. Ja zawsze, na wszystkich kościołach, na ludzi, chcę myśleć dobrze. Bo ludzie poprawiają się nawet w swoich pomórkach. Dobry chłysiu. Ale zauważyłem, wow, Oni dochodzą do tego, że oni rozkazują to chłysiu. No, dotykaj nas tak, a nie tak. Rób to, a nie to. Nam tak pasuje bardziej. On jest głową i królem tutaj. Kiedy Ty w Królewskim Pałacu, czy Ty rozkazujesz? Jeśli Ty nie król. Tak, Biblia mówi, że my z nim król. król tak, my są, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, tak i tak. Ale, kochani, on jest Bogiem, I Jemu należy się cała część. Ja chcę suwerennie poruszać się tak, jak ja chcę. Nie, mnie to nie pasuje. Musisz, Panie, poznać mój charakter. On jego zna ten charakter dokładnie. Dlatego i przyszedł, żeby zmienić Twój charakter. Wy tego nie znamy. Nie Duch się nie zmienia charakter. Jak? Przez owoce ducha. Tam, gdzie nie wystarczało miłości, On daje prawdziwą miłość. Amen. Tam, gdzie nie wystarczało radości, tam On daje owoc prawdziwej radości, Bożej radości. W Nim niesamowita jest radość. Ona oleje. Ona także uzdrawiająca. Tam, gdzie pojawia się ten sam duch, który jest w Jezusie, ten sam Boży duch, tam depresję zauważyłem. Byłem w jednym spotkaniu, tam ludzi było tak dużo depresji mieli. Diagnoz. I prawie może większość, nie będę powiedzieć, że wszyscy, ale większość przyszli ze świadectwem, że po tym już nie mieli. Bo zaczęli chodzić w duchu Bożym, zaczęli przybywać w Bogu. Depresja to duch. a Amen? Słyszycie? Tak depresji Depresję trzeba w Wygnać. każdą depresję. i. Słyszycie? Tu mówię radość, Królestwo Boże nie pokarmy napój, lecz sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Nigdy nie, nie wycinamy niczego z Pisma i z Bożego Słowa. Ono nie mówię, że Królestwo Boże jest sprawiedliwością. Z niektórymi ludźmi rozmawiasz, oni o wszystkich wymagają sprawiedliwości. Ty wierzysz że jest sprawiedliwy Bóg, Musi być sprawiedliwy, że nie wszystko jest sprawiedliwe. No zaczynałem sobie, ale tak, Słowo Boże mówi, że Królestwo Boże to sprawiedliwość, to jest pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli coś z tego wyłączasz, to już nie jest objawieniem Królestwa, ono nie przybywa wtedy. Rozumiecie? Niektórzy ludzie chcą tylko mieć sprawiedliwość we wszystkim. Sprawiedliwość? sprawiedliwość tak, ale nie całość Słowa Bożego. Amen? Sprawiedliwość nasza, znów takie, ona nie, nie Twoja osobista, bo i tak, albo inaczej, ludzie e, mylą się, upadają i nawet czasami ktoś w grze, grzech wpada. Bywa. Dlatego jest święta krew Jezusa, prawda? Jest łaska Boża, przez którą jesteśmy zbawieni. Ale przy tym, mówię, przybywacie w oleju radości, w oleju radości. Aby napisano, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co słu służy mu pokojowi, jako wzajemnemu zbudowaniu. Wiecie, świat chce widzieć i budować w takiej kościół, czyli nawracać się w taki kościół, w, tak, w taką atmosferę. Nikt nie chce, czasami ludzie zapraszają innych ludzi. I proponuję jeszcze raz, mówię, coś innego, co mówi Ewangelia. Coś innego. Nie. Jeśli ty będziesz napełniony Duchem Świętym, to wiele niepotrzebnych tam tych super słów. A my, Ewangelia jest dosyć prosta. Z środę my trochę tu nad słowem, że tak ta prosto głosić, jak u wiara, taka jak u Marii Magdaleny. Ona była prosta, ona mówiła proste słowa, ona była no, nieskomplikowana. Dlatego Jezus mówił, wasza wiara musi być jako dzieci. Jak, jeśli nie zostaniecie jako dzieci w swojej wierze, to nie wyjdziecie do królestwa, tak mówi, wyobraźcie. Znaczy nasza wiara musi być tak czysta, co u dzieci. Oni wszystko czyste, oni nie widzą pod względem dorosłych ludzi, no, na wszystko. On proste. Powiedział na ręce, on idzie na tak ładne ręce, Hallelujah. Halleluja. I, no, ale no to, No jest prosta. wiara Boża Boże jest prosta. Kiedy będziecie proste jak dzieci, widzicie, jakie skutki y, z Ewangelii przychodzą. I y, napełnienie, no radością można być napełniony. Dawaj też powiemy razem, radością można być napełnione. Radość to nie prosto coś przychodzi od nastroju, od jakiegoś spojrzenia na coś. Radość to Duchu Świętym, rozumiecie, to, to Jego objawienie, to Jego wyrażenie, m manifestacja, rozumiecie? Manifestacja to bardzo dobre słowo, ono, nie, ja nie wiem, kto tam na co mówi, ale manifestacja Ducha Świętego to jest bardzo dobre słowo. Amen? Nie, nie możemy Mu zabronić, my możemy sobie zabronić co, czegoś, to prawda. Ale nie zabraniajcie Mu, nie zgaszajcie Mu. Amen. I On mówi radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym. Niech napełnia nasz Kościół, Twoje życie. Amen. Na bożeństwo. Nawet Słowo w radości inaczej przychodzi. Ja mówię, ole, ole. radość jest olejem. Jeśli namaszczyłeś serce, ono namaszczone radością. To Słowo, które Ty słyszysz w domu od Boga, w Kościele, inaczej chodzi. Inaczej. I tak Boże, hallelujah. Zmieniło to moje życie. Amen? Ja mówię ja proste słowa. Radość to, to jest Duch Boży. To. Radość jest w Nim. To nie prosto radować się z czegoś. O, nie masz czego się radować. Przychodzi na modytyczkę, nie ma to z czego radować. <grych> A rzeczywiście, było kościół nie... I dlatego kościoła jak ja zobaczyłem. Niektóre kościoła, ja kiedyś tak też nie było dużo żartów. Ja nie ja lubię żarty, bo to chroni serce. Ale później przystało. Ja nie ja będę za dużo żartował. Niech dłuższy prosto w on ze swoją czystą prawdziwą radością. Jest wiele do dobci, czy jakąś. Nie? Dobczypów, do pczypów. Do wcipu. Do które tam, mówisz, mówisz, czasami raz powiedział, tak, tak, jak śniżny Prawda to śmieszne, może mnie samemu czasami chce się pośmiać, prosto, prosto pośmiać. A śnieg bo śmiechu to ogóle coś śmiechu. Tam nie ma, on, on, on, się nie, no, on, on nie szuka przyczyny, dlaczego musi być ten śnieg rozumiecie? On nie szuka, że zaraz do czy tak, a potem hakaga, tak, tak, ha hakaga. Tak. Nie. Tam, tam w ogóle nie, on, nie, on nie potrzebuje przyczyny dla radości i śmiechu. Rozumiecie? Bo on sam jest radością. On sam jest uśmiechem. Bo uśmiech człowieku dał nie diabeł, a nie <śmiech> <śmiech> Bóg. nie znamy tego. Bóg na obraz Boży. Nie szatan nas stworzył. Amen. Jestem przekonany, że Ewa i Adam pierwsze w ogrodzie Uśmiech to był naturalny ich, Oni mogli śmiać się, radować się z różnych rzeczy z natury. To było częścią ich serca. Ale? Także Duch Święty mówi, ja przychodzę. Jestem Duch Radości. Hallelujah. O. I no, tak jak powiedziałem, radością można napełniać. Nie tylko można, a warto. Na tyle warto, że ja bym powiedział dwa razy. Warto, warto. <grafię> Jak za prawdę, za prawdę. Tak powiem, warto, warto. Warto i warto, na pewno się. Jak wiele my myślimy, że nie, to nie tak ważne. Ważne mieć poważne poważne twarz, poważne zrozumienie. Mniej poważne zrozumienie, ale bez tego, o czym ja dzisiaj ci mówię, tych poważności prawdziwej w nie tam trudno mieć. Bo Duch Święty przynosi to w nasze serce. To przychodzi w twoje serce. Słowo przychodzi w twoje serce. Hallelujah. Radość. Radość także jest, tak, jest dobrą atmosferą Ku nawróceniu, Tam, gdzie przybywa radość, zauważyłem, Prawdziwa. Nie ta, która starczy po Ale prawdziwa. Tam nie braknie ludzi. Bo tam Duch się. Amen. Chce się tam iść. Ja bym ja by, ja by nie szedł do takiego Kościoła, a bieg. Bieg. bieg. Yeah. Ja bym biegł o, ja chcę, Boże, Twojej obecności, Twojej radości. Amen. Ja bym nieprosto szedł tam, no może pójdę, może nie. A jeśli tam nie ma radości, to ja będę myśleć dwa razy. Jeśli, ja nie po nie jakiejś takiej ogólnej, ale radości, które ja przyjdę, wezmę, ją, ja pójdę, ona mnie nie zostawi, ona będzie ze mną w dniu i w nocy. Amen? Ta radość, która ozdrawia. Halleluja. I apostolskie Apostolskie, 1348 napisano: Poganie, słysząc to, radowali się i robili słowo Pańskie. A wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia licznego, uwierzyli. Tam mowa idzie o niewierzących. Poganie to jest jakby słowo, które określa ludzi niewierzących. Rozumiem? Myślę, tak? Tak ja zauważyłem, że nawet ludzie jako boganie oni szybciej to złapali, będąc jeszcze tylko na progu wiary, rozumiecie? Oni szybciej to łabią, oni mówią walcz. I ja mówię, tam, gdzie atmosfera radości, ludzi do swobod... no, jak naturalnie nawracają do Boga. Nie ze zmuszenia. Tak, wyszukujemy, kto dzisiaj nawróci się. No w końcu kto przyjdzie. Ale. Naturalnie. Z taką olejem radością warto iść na ewangelizację uliczne, szkoły, gdziekolwiek, gdzie przybywają, gdzie Bóg posyła, gdzie zaczyna iść na Twoje prace. To będzie objawiać się Twojej pracy. Wysłyszysz? No, tam gdzie Ty pracujesz, Ty mówisz, ja mówiłem, o Jezusie. Oni mnie nie słuchają. Drugi raz chciałem, ja im mówię, oni mnie nie słuchają. Później mnie zdenerwowali chciałem ich powiedzieć. Ja słyszę od niego brata, ja mówię, no nie, pastor, można pobić? Ja mówię, nie, bo to wygląda problem Ja mogę, ja mówię, ja wiem, a on tam mistrz jakichś tam zawodów. Ja mówię, no ja wiem, że możesz, ale nie warto, bo konsekwencje później będziemy przy przed Bogiem. Nie warto. Oni mnie nie słuchają, oni jeszcze bardziej nastawienie, A ja mówię, ty takich nie przekonasz, możesz ich pobić, za to, że nie wierzę w słowo. Może pobić za to, że bluże, ale ty także poniesiesz odpowiedzialność przed Bogiem. O. Lepiej stawać przed Bogiem. Przed imieniem Jezus skłoni się każda kolana, a nie przed imieniem Anży czy tam innych ktoś. Amen. Przed imieniem Jezus. Jeśli we mnie jest Jezus i ja napełniony tym Jego duchem, to ludzie mówią, gdzie taki jest Gdzie iść? Co robić? Ja chcę być uzdrowiony w Jezusie. Ja chcę być uwolniony. Amen. Już na przykład mnie to życie takie. Ja nie mogę już iść w Tym życiem biegiernym ktoś mówi. Dlatego, że widzą, co w tobie widzą. Nie prosto chodzącą e, literę w lewo, prawo, w lewo, prawo. Amen. Ale mówią, u, w nim coś jest od Boga. Kiedy przyszedł mi do Jezusa w nocy. Trzeci rozdział Jana. Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy. Ja pomyślał, niewierzący człowiek, ale takie pragnienie miał. Chyba w dniu nie miał czasu, albo on wstydził się tam, bo no, z powodu on był żywnik poważny. Ale przyszedł w nocy i mówił, panie, on od razu by nazwał. nauczycielu." Nauczycielu. Ale to nikt nauczyciel go przyciągnął. Rozumiecie? Nie dar nauczania. Nauczyciel takich i znaków, jakie ty czynisz. Nikt czynić by nie mógł, jeśli by Bóg z nim nie był. On uznał nim Boga. Rozumiecie? I nie wyróżniało Jezusa, że on nauczyciel. Wyróżniało to, że Bóg przez niego działa. Przez twoje życie Bóg działa. On chce działać. Amen kiedy ty mówisz, że ten sam duch działa, ten sam duch. Religie, religijne podejście powiedzą cię, nie jesteś doskonały, on nie może przez ciebie działać. To już wiadomo, w Biblii jest. Tam, kiedy Jezus przyszedł do Nazaret, i mu powiedzieli, my go znamy, to on z naszej pracy. On, że tam z nami pracuje na tym, na wózku w Znamy go, jak on może kogoś tam modlić? I to się nie zmieniło ludzie z pierwady zaczynają podważać ale oni niczego on nie, nie mogą podważać kiedy moc Boża prosto działa ty to nie przy czym? to nie twoja moc to jest Boża, amen oni nie mogą podważać, jeśli ty stoisz koło człowieka prosto, a on się uzdrowił uwolnił się, mówi wow oho, oho, oho. a ono jest, ono jest ten sam Duch jest nad twoim życiem rozumiecie to nie na pastorach, nie, na, nie musi być na tym, który za kazalnicą stoi. Za kazalnicą muszą być tych, których Bóg wyznaczył. głosi słowo tam, że... Ale dla każdego przeznaczony chodzi w tym samym duchu. Amen? W Bożym duchu. I tam jest olej. On jest olej. On jest olej. I wtedy ludzie nawracają. Tak jak tu napisano, radowali się, wielbili słowo pańskie. Radość ich napełniała. Ale to nie było radość, że im ktoś pokazał takie koncerty czy cyrk? Cyrk? Usu. Cyrk? Nie cyrkiem pokazali, ale realnie ich radość od Boga napełniło. Realnie tak ma być. Stale. Więc pismo mówi: Zawsze się radujcie. Zawsze. Dzieje tamże tam, że i 52 i rozeszło się słowo Pańskie po całej krainie.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 Uczniowie zawsze byli pełni radości i Ducha Świętego. Wyjaśnię tu jeden ważny punkt, bo radością napełniamy się. Radość nas napełnia, żeby nasze życie nawracało się, żeby ludzie przychodzili do Boga także. A druga rzecz, że radość, że radość i napełnienie olejem radości jest niezbędne podczas trudności powiemy razem, niezbędny podczas trudności. Niezbędne. Jeśli człowiek nie napełnia się w kościele, ja zauważyłem, to podczas pierwszej próby ataku, tam diabeł atakuje przez niewiarę, człowiek odpada. A jeśli on napełniony Duchem Świętym, on spokojnie, miłość działa, on kocha Boga i, jest, jest, i będzie stał w każdej okoliczności. Wyjdzie z tego. Amen? Ja mówię, że to jest Uzbrojenie, kiedy ludzie napełniają się duchem, ono nie, to nie dodatek do Kościoła. To ważniejsza rzecz. On mówię, ja chcecie Cię napełniać, żeby ty w każdej sytuacji oni byli, oni głosili słowo, trudność powstała w tym, że ich nie przyjęli. Obrazili ich i no, jakby z ich wyprowadzili. U wielu ludzi powiały się niewiary od razu. Coś nie to ze mną, coś nie, nie tak, co to, to, to, to, to, to. A apostolowie w oryginalnym tłumaczeniu, ja potrzebę w oryginalnym, napisano, uczniowie zaś byli pełni radości w tym tłumaczeniu, a w oryginalnym tłumaczeniu uczniowie zaś napełnili się Duchem Świętym w radości, czyli radością. Nic się naturalnie nie radości, jeśli go ktoś obraził, obluźnił mu, znaczy, nieprzyjemne słowa mówił, przychodzi takie, ktoś mi mówił, pastor, tu przychodzi takie, takie, takie nieprzyjemne tu, tu gdzieś. Ja mówię, wiem, ale jeszcze ty napełnili. i oni napełnili się radością i dalej to pozwoli, pomoże cię nie dopuszczać gorycz w, twoje, w twoją duszę, bo ostatek będzie tak długo płynąć, dopóki woda nie dostanie się w tam statek. Jak tylko dostanie się, to on pójdzie na dno. Wy zrozumieli? Mam na wodze gorz gorzka wody. Mam na ładze te wody, które mogą jak fali pić, tam, to, to. A to. statek sobie płynie. Amen. Napełnia się radością Bożą. Napełnia się Jego olejem radości. Nie prosto tak Biblia nazwała Jego olej radości. Nie, dlatego kazanie mówi olej radości. Nie prosto radość. Niektórzy mówią radość, to jest olej. Olej. On w różnorodny sposób przychodzi. Czasami to w mocnej namacalnej obecności. O. Olej radości, olej radości, olej radości. W Jakubach 1.2 poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaitych próby przychodzicie. A tu jakby porównuje to, łączy z trudnościami, o których mówi, że bywają życie. Piotr, pierwszy list Piotra 1,8. Tego Jezusa nie uczy, chociaż Go nie, widzicie, nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się z radością niewysłowioną. Radością niewysłowioną i chwalebną. Oryginał Pisma mówi, radość niewysłowiona. Радощный высловённый, есть радощный высловённый, значит, у нас зазвучит в словах вау, в словах «радостный». А в радощный высловённый, кто из вас может мне поверить, кто может мыслить, том, что такие радощный таки Я не хочу писать слова. Я не хочу писать. No, to jest takie fajne. Zacznie Tak. Określenie fajne. A jest prostsze. Pokażę, pokażę Wam prostsze określenie. Dobre określenie, rzeczywiście. A prostsze to jest uśmiech. Czyli ja zauważył, niektórzy z Was uśmiechnijli. <laughs> prostsze określenie niewyskodzonej radości to jest uśmiech. Kiedy uśmiechasz, nie słowa nie mówisz, prosto uśmiechasz. Amen? Uśmiech. No w Kościele? No w Kościele? Jak to w Kościele? No w Kościele. Radość gdzie? Na Bożym Domu, na Twoim życiu. Amen? I temu uśmiech to także jest całkiem normalnym zjawiskiem, dobrym, pozytywnym. Amen? Przy tym, ja nie mówię o uśmiech z dobczyku, uśmiech z dobczyku to prosto nasze nastroje. No może być. I też normalny, nikomu nie bądź się kim no, skom... Też to normalne, ale dobczyk trochę prosto to dobczyk. Ale kiedy jest radość ducha, to tam jest i uśmiech także. Amen? Tam jest naturalny uśmiech. I diabeł chce to podbić, a mówi, nie, nie, nie, nie, tak nie może być. Tak nie może być. O. a to uśmiech i radość, klucz do radości i prawie skończę modlitwą. Klucz do radości, ja nie będę o tym dużo mówić, bo to jest e, słowo naprawdę ważne i ono ma dosyć głębsze znaczenie, ale ono jest kluczem i jego trzeba używać. Ty ten klucz będziesz rozpoznawać do Boży, on cię po, będzie pokazywał to, Kluczem do działania, żeby radość przy przybywała, żeby radość napełniała, kluczem, żeby radość także e, e, w każdym momencie mogła być użyta tą, no, e, w różnorodnych sytuacjach, kluczem jest pokuta. Kluczem do radości jest pokuta. Dlatego na początku mówiłem, nawet za te dwa słowa, tylko że Wielu ludzi od razu to e, łączą z, uczucio, z uczuciami i po pokucie nie przychodzi natychmiast do niektórych, bo jeśli poważne jakieś były sprawy, upadek jakiś, to od razu jak pokutowałeś, nie, nie u wszystkich od razu pojawia się uczuciowe wszystkie wyczucie, że już to jest. Pokutujesz nie dlatego, że musisz czuć, ale że Jezus umarł i Jego krew drogocenna wykupiła Cię. Amen? Kiedy pokutujesz ustami, to jest akcja. Możecie ze mną powiedzieć słowo akcja. To jest akcja, akt, akcja. To jest akt. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Generalnie całe nauczanie o pokucie na bliższy czas ja Wam podzielę się słowem pokucie. Prawda, u nas przybliża się z, y, y, y, czasy konferencji, my będziemy mieli bardzo mocne, nie przeżycie, a bardzo mocne przemiany w naszym życiu, ja w tym wierzę. I nie tylko u nas, a i dla naszego miasta, dla naszych domów, dla naszego kraju. I... Ale przy tym, no ja w najbliższy czas gdzieś podzielę, będę dzielić się słowem o pokucie. I pokuta to nie tylko akt, chociaż ważne też używać usta. Biblia mówi, że pokutujesz swoimi ustami, a nie zostawiaj to. Kiedy usta otwierasz, ustaje po bramie. Ty otwierasz to, ty wynosisz to. Nie zostawię tego na swoim życiu. Amen? Nie zostawi różnych rzeczy, z których nie pokutowałeś. Wynosisz. Ale generalnie, według Słowa Bożego, pokuta, to jest stan serca, stan człowieka, a nie akt. akt. Znaczy, Jak on się staje pokuta? Generalnie pokutą w Biblii nazwano to, co przemieniło nasze myślenie. Dla niektórych spraw przemienienie myślenia idzie przez pewne czasy. Ja niektórych ludzi widzę, ja w swoim życiu to znam dobrze. Niektóre sprawy życiowe według mojego myślenia, dopóki myślenie nie przemieniło się, pokuty nie były. Ja mówię, Boże, ja chodziłem tam bez pokuty. Tak. A no ja że prosiłem o przebaczenie. Tak. Ale jak pokuta weszła i zmieniło myślenie, to zmieniło się i okoliczności też. zmieniła się sytuacja wtedy. Zmieniły się okoliczności na moim życiu. Także pokuta to jest taki stan serca i myśli, to nie proste słowa. To taki stały proces o zmiany myślenia, uwolnienie naszego serca. Celem pokuty i przemiany myślenia, to jest ważne, co powiem, bo niektórzy ludzie mówią, pokutuję, ja tak założyłem, że ludzie tak to objawią, że pokuta potrzebna tylko dlatego, żeby mieć przybaczenia z grzechów. Celem pokuty nie jest prosto przybaczenie z grzechu. To, to jest w tym także. Tak, przez, przez pokutę także i, i dostępujesz do przebaczenia Przebaczenie już stało się przez grę Jezusa. Ale pokuta prowadzi cię w ten stan, z którego Bóg no, stworzył człowiek, którym Bóg stworzył człowieka. W relacji. Ona, ona cię pozwala... Grzech rozłączył człowieka z Bogiem. Relacji, rozumiecie? Rozłączył. Ale pokuta... Celem pokuty nie jest grzech, celem pokuty jest relacja. Cel pokuty, cel przemiany naszego myślenia. A no, pokuta związana z przemianą myślenia. Nawet oryginalne hebrajskie słowo pokutować oznacza zmienić swoje myślenie, czyli tak jakby na 100%. Nie tak jakby, ale na 100%. Myślałem tak, okazuje się, że Bóg, z całkiem, ale to jest 100% zmiana myślenia. O co takie to jest stoprocentowa przemiana myślenia. Tak w hebrajskim znaczeniu oznacza słowo pokutę. Potem um, wyśpowiadać się, to tylko mała sprawa. To tak jakby poczyścić niektóre sprawy ze swojej duszy, rozumiecie? Ale ważne, żeby trafiło to, a jak zmienia się myślenie? Przez Słowo Boże. To jest trochę inne nauczanie, które ja będę nauczył Was po pokucie. Jak pokutować godnie? Jak iść drogą pokuty. To jest ważne nauczanie. Ale dzisiaj próbuję Wam pokazać, że dla, dla e, radości potrzebne, żeby wy, każdy nie chodził nie nosił sobie tego ciężaru grzechu, wynosił to ze swojego serca przez pokuty ustawy, bo jest pokuta ustawy. Pokutujesz i jest szansa, że tu się ty, ty napełnia, napełnia cię radością. Amen? On napełnia cię radością. I e, także Rzymian 2.4 napisano, dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi do obroć Boża, do upamiętania, do pokuty, do Boża. Tak naprawdę często my nie chcemy pokutować, bo wielu ludzi mówią, no teraz to nieważne, muszę coś zmienić się. Nie, z ty musisz wyznać to, wynieść to, wyznać i wynieść to. I ostatnie. atmosfera dla oleju radości, dla tego, żeby olej radości przybywał w Kościele. On jest pomazaniem. Tam, gdzie jest Boże na on chce iść. Czasami ja znam, że pomazanie jest, ale dzisiaj jest, jest pomazanie, ale jest blokady pewne w kimś, w ludziach, bo, no, ktoś, nie tak, ktoś myśli o swoim, ktoś myśli o brakach jakichś, ktoś jest pewne blokady w ludziach. Także blokady jest, kiedy zgaszamy ducha Świętego, rozumiecie, tam różne... O, jeśli my nastawienie na Niego stało by serca, stwarza się atmosfera, ale także żeby chronić tę atmosferę, nie tylko w nabożeństwach ją, ale i w domu, i wszędzie. Ja powiem Ci, z czego ta atmosfera? To, co potrzebne dla tej atmosfery, gdzie by radość przybywała. olej radości. olej radości w Duchu Świętym. Znaczy... E, po pierwsze, po, po, dla tej atmosfery potrzebne rozwijać powód e, ducha, jak nam mówiłem na początku Galacjan 5,22. Galacja 5:22 5.22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, czyli kiedy rozwija się owoc Ducha, Ty możesz, Tobie łatwiej będzie przyjmować radość od mamu. Łatwiej. Powiedz owoc ducha". Owoce ducha. On zmienia nasz charakter, zmienia postawę, zmienia charakter. Tym owocom musisz pozwolić, roznać, bo Ty z nich będziesz jeść no, jakby Owoce jedzą, Owoce ich jedzą, a później z tego korzysta Twoje otoczenie, a później także Twój Kościół. Im mniej owoców ducha, tym a, my tam tą atmosferę trudniej wtedy stwarzać. Rozumiecie? Tym ona jakby sztywna jest. takie pojęcie sztywna po prostu, tym bardziej ta tam. Wiecie, całe sprzeciwienie leży, leży nie w powietrzu tutaj. A wiecie gdzie? Tutaj. No od tutaj. Ono nie I musisz szybciej wypuścisz to, owoc ducha pomoże. No podstawowe rzeczy, dla, żeby olej przychodził. Ja w swoim życiu to czynię. nie znam, że tak jest biblijne. Podstawowe rzeczy, żeby olej radości przypływał w życie, wylewał się. Ja jeszcze raz mówię, on wylewa się. On jest w Duchu Świętym, on wylewa się, jak olej. Wy w domu korzystacie, kiedy coś robicie na kuchni olejem. No. Żeby coś tam na paternie robić, czasami olej dodajesz się, no? wylewa się. To taka sama akcja, ale tym, o czym ja mówię, to jest to samo. On wylewa się, on wylewa się. On namacalny, można powiedzieć. Czasami tego odczujesz tak namacalny, że powiesz, wow. A niektóre z jego objawności to śmieje, może być mu różne, to jest objawienie, rozumiecie? To jest jego objawienie tylko. Nigdy by nie powiedział, że musimy robić to, to, tylko śmiech, tylko, tylko, tylko Może być radość świąteczna, ale tam jest usięty i on wylewa się. Ale, no, ono może być jak to, ale nie zabraniacie mu tylko działać. My nie możemy rozkazać, nie, nie, nie, nie, nie można śmiać, nie można Nie mu. Można, tylko mrugać. <laughs> a on mówi, no, ja, on mówi, ja niczym wie, to Ty już A ja nie wie, ja, on mówi, to Ja stworzył Cię. I atmosfera, taka podstawowa rzecz dla atmosfery oleju, ducha się tego, żeby on wylewał się, to jest miłość, pokój i diabeł. Miłość, pokój. I wiary. To jest takie podstawy. Ktoś powie, a cierpliwość inne. Ja mówiłem o, o owocach ducha, tak, ale cierpliwość inne, to nie dorastają, nie wyrastają te rzeczy. Ale podstawą, co musisz się jak najbardziej zadbać, żeby przyjmować olej radości, to przybywać i rozwijać owoc miłość, owoc pokój. Pokój to także namuszczenie, ponad ponadnaturalne. To jest dar. Oprócz owoc to także i dar. Jest pokój jako dar, jest pokój Boży jako pomoc. Jako dar, on z Duchem Świętym, jako namaszczenie. I ty czujesz niesamowity, bo ponadnaturalny pokój. W niektórych kościołach i u nas, ja mogę tak powiedzieć, że to warto. tak uczą, że jeśli coś robisz, to z świat czy jest pokój. Znaczy takie Jeśli coś tam panuje, rób, to doświadczy, jest pokój. Niektórzy ludzie w kościołach, ja bym e, rozmawiał z niektórymi oni mówią tam, też to była jako, jako konsultacja, człowiek mówi, opowiada jakieś tam rzeczy, mówi, ja to robię, to. Ja mówię, przecież w tych rzeczach, wiesz, jest dużo problemów, o których Ty mówisz. Ty mówisz to, że to robisz dla Boga, coś tam, ale ja widzę, że jest dużo rzeczy, które jest sprzeczne, jest grzechem w sobie naprawdę A ja mam Bóg, człowiek nie mówi, ja mówię, rozumiesz rozumiesz, można my mylić pokój od ludzi, znaczy takie uspokojenie, treningi takie. Tak, spokój, sp uspokój się, spokojnie, cicho, czy medytacja i pokoju. Pokój Boży, on od Ciebie nie zależy, on przychodzi z zewnątrz. Na, na, on pojawia się raz i mówisz, Boże, ja mam taki pokój. Wy to będziecie doświadczać albo już doświadczać. Pokój Boży, on jest związany z człowiekiem, rozumiecie? Ten, który jest da. A ten, który owoc, pokój, owoc, on w nas musi być też. Amen? Ale jest dar, pomazanie. W moich słowach czasami słyszycie, że często mnie poprawiają. państwa, dzisiaj zapomniałeś o wszystkich, pokój Boży. Ja z tym związuję tylko to, że na Twoje życie ma przychodzić pomazanie. A dar, to Ty musisz zadbać, żeby... nie, nie darę ten owoc, to Ty musisz zadbać, żeby owoc miał. Amen? Ale jako dar, tak, ja błogosławiam Cię. Jeśli chcesz często słyszeć, słychać, słyszeć słowo pokój Boży, dzwon do mnie na telefon. Kiedy ja nie, nie wkroję, tam będzie automatyczna ta mowicja. Pokój Boży, pokój Boży. <grywy> I, a, ale miłość, pokój i wiara. I skończę. Rzek Pan, Mateusza 25, 23, 25 21 23. Mateusza, Rzekł Pan... Jego, Dobrze, Sługo, Dobry i Wierny, Nad tym, co małe, byłeś wierny, Wiele Ci powierzy. I wejdź w rad, do radości Pana swego. Potem przystąpił Ten, który wziął dwa talenty i rzekł, Panie, Dwa talenty mi powierzyłeś, Oto dalsze dwa talenty ze, ze skałem. Rzekł mu Pan Jego, Dobrze, Sługo, Dobry i Wierny, na tym, co małe, byłeś wierny, Wiele Ci powierzy. Wejdź do radości Pana swego. I mowa tu idzie generalnie o tej wierności, wiara jako wierność. Wierność pomoże ci także tym olej, jego nie zabraknie. U ludzi wiernych Bogu, wiernych Panu, które rozwijają to. Może człowiek mylić się, ale Ty stajesz i dalej idziesz drogą wierności. Ludzie, którzy rozwijają sobie wierność, ten owoc wierności, wiary, wierności w Panu, im nie zabraknie oleju. Widzicie, nawet te słowa, które tu dwa razy powtarzono, one jest jednym z najlepszych słów. Nikt ma niczego lepszego tu na ziemi, jak chodzić do radości Pana swego. Do radości Pana swego. Ja wierzę w to, że Bóg wiele, że wiele razy to będziesz słyszał i przebywał w takiej obecności, w której Bóg sam cię osobiście widził. Idź, dziecko, do radości Pana swego. Amen? Amen? To sprawia wierność, to jest atmosfera. To jest atmosfera wierności. No.